Jest dziesiąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balarze. Dzień dobry i zapraszam. Porozumienie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim przyjęte bez entuzjazmu przez część polityków PiSu. Trwała zgoda czy odłożony rozłam. O tym za chwilę nasz reporter. Rząd szykuje trzecie podejście do uregulowania rynku kryptowalut. Swoje pomysły podsuwa też opozycja. Chodzi o to, żeby zadziałać wcześniej i żeby ostrzec klientów. I jeszcze dziś rurociąg przyjaźni ma przejść testy i być może wznowić przesył ropy przez Ukrainę. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki porozumieli się w sprawie przyszłości stowarzyszenia, które założył były premier. Tak wynika z wpisu europosła pisa Dama Bielena, który uczestniczył we wczorajszej rozmowie. Okazuje się jednak, że nie wszyscy w partii przyjęli tę decyzję z entuzjazmem. Łączymy się z wiejską. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale. Co udało Ci się ustalić? O stronnicy Mateusza Morawieckiego mówią, że prezes miał zgodzić się na działalność stowarzyszenia, postawił jednak warunek. Ma funkcjonować w ramach Rady Ekspertów i PiS. Część posłów partii odetchnęła więc z ulgą na wieście o zawieszeniu broni, ale są też wpisy tacy, którzy uważają, że to fatalna wiadomość. W ich Morawiecki nie zrezygnuje z budowy własnej partii lub użyje tej wizji jako szantażu przy układaniu list wyborczych. A prezes, jak mówią, właśnie zgodził się, aby narzędzie do tego powstało przy wsparciu z budżetu PiS. Ponadto w ich ocenie Morawiecki osłabia dziś przekaz i pomysły Przemysława Czarnka. Torpeduje działanie naszego kandydata na premiera, bo sam chce być premierem, mówi jeden z moich rozmówców. Michał Fabisiak z Sejmu. Bardzo dziękuję za te szczegóły. Rząd podejmie trzecią próbę uregulowania sytuacji na rynku kryptoaktywów. W Ministerstwie Finansów już prowadzone są prace nad nowym projektem. Dwie poprzednie ustawy nie weszły w życie z powodu prezydenckiego weta. Tym razem trzeba te rozwiązania przygotować z uwzględnieniem głosu Karola Nawrockiego, uważa Jarosław Żepa z PSL-u. Pan prezydent też nie może tak twardo, twardo stawiać sprawy, bo on też jest jak gdyby dzisiaj winny tym oszustwom, tego, że, że tej regulacji na tym rynku nie ma. Z kolei gość sygnał w dnia w radiowej jedynce poseł opisu Janusz Cieszyński podkreśla, że nowe regulacje powinny przekazać kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów Komisji Nadzoru Finansowego. W taki sposób, żeby powiedzieć, słuchajcie, jest duże ryzyko z tą giełdą, nie wtedy, kiedy tam będzie miało oszczędności dziesiątki, setki tysięcy osób, tylko dużo wcześniej. Przypomnę, że ostatnia zawetowana ustawa o kryptoaktywach umożliwiała KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów. Jeszcze dziś uszkodzony w rosyjskich atakach rurociąg przyjaźń biegnący przez Ukrainę ma przejść testy. Tak informuje agencja Bloomberg i władze Ukrainy liczą na to, że także dziś uda się wznowić przez ropy. Na przywrócenie tranzytu surowca liczy przyszły premier Węgier ze zwycięskiej powyborczej Tisy. Ale to byłoby też ważne dla samego Kijowa, bo jak podkreśla agencja przywrócenie pracy rurociągu otworzyłoby drogę do odblokowania potrzebnej Ukrainie unijnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro.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 wojskowych. Według szefa szwedzkiego wywiadu, żeby załatać obecną dziurę budżetową, Rosjanie musieliby zwiększyć eksport ropy, a cena surowca musiałaby ponad rok utrzymywać się na poziomie co najmniej 100 dolarów za baryłkę Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest reakcja na rynkach paliw po informacjach, że Iran jednak wyśle swoich negocjatorów do Pakistanu na jutrzejsze rozmowy z Amerykanami. To nieoficjalna informacja, ale ten optymistyczny sygnał sprawił, że w Europie tanieje gaz. Kontrakty na ten surowiec w Holandii poteniały właśnie o prawie 4%, a w kraju Orlen obniżył ponownie hurtowe ceny paliw. Najmocniej tanieje diesel o ponad 150 zł za 1000 litrów. To są aktualności: jedynki. Papież rozpoczyna właśnie ostatni etap swojej pielgrzymki do Afryki. Po Algierii, Kamerunie i Angolii wylatuje dziś z tej ostatniej do Gwinei Równikowej, w której spędzi czas do czwartku i do powrotu do Rzymu. Po złożeniu kurtuazyjnej wizyty u prezydenta kraju, Leon XIV spotka się z przedstawicielami władz cywilnych i z korpusem dyplomatycznym. Wówczas papież wygłasza przesłania dla kraju i dla świata. Ostatnimi punktami dnia są odwiedziny u pacjentów personelu szpitala psychiatrycznego w stolicy i prywatne spotkanie z gwinejskimi biskupami. W obliczu korupcji i nieprzestrzegania praw człowieka w Gwinei Równikowej mieszkańcy kraju oczekują od papieża wskazania pokojowej drogi rozwoju i nadziei na przyszłość. Urszula Rzepczak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 Do południa wszędzie pogodnie i wiosennie. Później możliwe opady deszczu na południu i na wschodzie Polski. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na Dolnym Śląsku. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas zmienia. Jedynka. Polskie Radio. you Program pierwszy Polskiego Radia, 10 minut po godzinie 10. Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania, a temat z pierwszej godziny jeszcze się pojawia w Państwa wpisach. Pani Ewelina napisała, że kiedyś nie umiała być asertywna, nie potrafiła odmawiać, była na siebie Brała na siebie, przepraszam, więcej niż powinna, a inni potrafili to wykorzystać. Ale z czasem, kiedy zaczęła prowadzić własną działalność i pracować z dziećmi, nauczyła się, że nie, to nie brak serca, tylko forma dbania o siebie i jakość tego, co się robi. Słote słowa pani Ewelino, trudno się z nimi nie zgodzić. Rzucamy na chwilkę na bok asertywność po to, żeby w tej godzinie, proszę państwa, zanurzyć się w świecie roślin, kwiatów, zapachów kolorów, ale przede wszystkim ich nazw, bo przyznają państwo, że nazwy roślin bywają bardzo intrygujące, niektóre, niektóre dziwne, niektóre zabawne i pan Krzysztof nam pisze o nazwie um, Kociewskiej na nasturcję na przykład, na Kociewiu mówi się panna bez płot. Proszę Państwa, jeśli mają Państwo podobne nazwy, to zapraszam. Facebook komu kośnik jedynka, 71 151 i nasz telefon 22 645 22 66. W tej godzinie także odwiedzi nas Grzegorz Kalinowski, żeby opowiedzieć o swoim najnowszym podcaście. Wczoraj miał premierę, dzisiaj odcinek numer dwa. pory roku. Odcinek numer dwa i odcinek numer y, trzy naszego konkursu Odkrywcy Przyszłości, czyli podpowiedź trzecia, dźwiękowa podpowiedź. Nie jest to Walkman. Znowu się chyba to ta odpowiedź pojawiła. Mówiłam, że nie. A co ukryta jest w zagadce? Proszę posłuchać. Dzisiaj, kiedy myślimy o drezynie, raczej myślimy o pojeździe, który porusza się po szynach. A ja bez las, pod wiatr, jak ptak, jak ważka lub lekki lek. popiliśmy rekordy miesięczne, bo w samej Warszawie mamy obecnie ponad półtora miliona wypożyczeń. Nakręcamy się, nakręcamy! 5, 6, 7, 8, do pokona nas? Nasz 8-9, no a potem dziesięć, chcemy pierwszy być, nam będzie! Na trasie znalazły się Wigry. Mam wrażenie, że teraz to już wszystko wiadomo, prawda? 72 151 to konkursowy numer smsowy. Proszę nie zapomnieć o jakimś komentarzu króciutkim oprócz odpowiedzi, a w nagrodę mamy plecak taki do samolotu, dwufunkcyjny, dwa w jednym. Przy Cisza brzmiała dobrze Nie wiedzieć czemu bałem się powiedzieć o tym głośniej Traciłem czela i w nie patrząc w słońce Mówili, że nigdy nie znałem swoich potrzeb jak ty. Chcę spróbować czym jest pewność Chcę spróbować czym jest pewność Co dalej? No dalej toczy się nasz program, czyli cztery pory roku, 16 minut po godzinie dziesiątej. Tak jak Państwu obiecywałam, zapraszam teraz na wyprawę do świata roślin. Wiosna to w końcu znakomita pora, żeby o nich porozmawiać. W studiu zapowiadany gość, profesor Julita Rabiza-Świder z Warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Za wilce gajowe już widziałam. Krokusy też, przylaszczki, tulipany, żonkile, to są dla mnie takie symbole wiosny. A co jeszcze kwitnie takiego bardzo, bardzo wiosennego teraz? O, jest sporo tych e, zwiastunów wiosny, zaczynając od przebić śniegów, które oczywiście już przekwitły. Ale myślę, że w pełnej krasie są przede wszystkim tulipany. E, właśnie zawilce, narcyzy, jacynty, szafirki. E, to jest cała ta taka, można powiedzieć, galanteria cebulowa, która wita wraz z, wraz, nas wraz z wiosną. Ładnie pani to powiedziała, galanteria cebulowa. A jeśli chodzi o krzewy, jeśli chodzi o takie ym, rośliny, które jeszcze nie zakwitły, a na które też bardzo czekamy, bo nam z wiosną się kojarzą? Na pewno wiosna to też żółty kolor, więc ta żółć nas przyciąga i wiele gatunków o tej porze roku właśnie kwitnie na żółto i forsycja nas tutaj myślę wita tą żółcią, a potem myślę teraz widzimy wszyscy ferie barw kwitnących drzew, wszystkie z rodzaju tak prunus, śliwy, wiśnie są teraz w pełni kwitnienia i pięknie wyglądają. I pięknie pachną, trzeba tak. powiedzieć. Ja zawsze powtarzam, że gdybym była pszczołą, to bym zamieszkała w takim zapachu <grym> chyba na zawsze. No dobrze, to raport z kwitnienia mamy za sobą. Teraz się skupimy na nazwach, jak Państwu obiecałam. Bo o nich myślę, że mamy dużo do powiedzenia. Pani na pewno ma dużo do powiedzenia. Wszystkie rośliny, to pewne chyba... Mają swoje nazwy łacińskie. Ja mówiłam o Zawilcu, a pani by pewnie powiedziała, że to. Anemone. No właśnie. A te z kolei łacińskie nazwy, komu zawdzięczamy? Skąd one się wzięły? No, takim twórcą systematyki, za twórcę systematyki uznawany jest Linneusz. On w XVIII wieku tak naprawdę dał nam podstawy tego, jak rośliny nazywać. I od tego wszystko się zaczęło i tak naprawdę te prawidła, które są już wielowiekowe, są aktualne do dzisiaj. Każda nazwa rośliny, taka gatunkowa nazwa, jakby składa się z dwóch członów, właśnie z tego e, pierwszego słowa, które jest nazwą rodzajową, anemone, czyli zawilec, i z tego drugiego członu, który jest epitetem gatunkowym, e, nemoroza, czyli gajowy. Mhm. Czyli y, tu właściwie... No nie, chciałam powiedzieć, że ta nazwa brzmi prawie tak samo po łacinie, ale ten pierwszy człon, no bo mówimy czasami o anemony kwitną, prawda? Natomiast rzeczywiście ten nemoroza, ten przydomek nemoroza gajowy brzmi zupełnie inaczej, ale oprócz nazw łacińskich funkcjonują też nazwy polskie i te nazwy nie zawsze są chyba tłumaczeniem z łaciny. Bywa różnie. E, oczywiście często jest to tłumaczenie z łaciny, ponieważ często też ta nazwa danego gatunku coś nam o tej roślinie mówi. Tak? Jak mamy e, ten epitet na przykład lutea, żółty, czyli mamy jakieś żółte kwiaty. Mamy e, alba, biała, niger, czarna, tak? e, ja mówi nam czasem o kształcie liści, więc... E, często od razu nam określa tą roślinę. Czasem określa wręcz jej pochodzenie. Tak? A, a kto nadaje nazwy roślinom? Kto je wymyśla? Botanicy. Zbiera się co kilka lat międzynarodowy kongres botaniczny. I te nazwy są nadawane, one oczywiście nie zmieniają się bardzo często i są takie nazwy, które są, można powiedzieć, od zawsze, nadane nawet przez Linneusza. Ale są też nazwy, które są aktualniane, które są zmieniane wraz z naszą wiedzą o roślinach tak? i wraz jakby z naszą coraz bardziej dokładną, wnikliwą analizą ich przynależności do poszczególnych rodzajów czy rodzin. A czy to się odbywa takie głosowanie, na przykład nad nazwą rośliny? Czy ci botanicy dyskutują o myślę, że to jest bardziej tym? dyskusja niż Aha. głosowanie. A proszę powiedzieć, czy, czy się mylę? Bo ja mam takie wyobrażenie, że na przykład jeśli jakiś botanik odkryje pewien gatunek rośliny, co pewnie w dzisiejszym świecie jest dosyć trudne, ale jednak może się zdarza. I to on ma prawo do tego, żeby ją nazwać tak, jak sobie to wymyślił. Oczywiście, ma takie prawo. Zresztą przy każdej nazwie naukowej, czyli łacińskiej rośliny, e, powinno się na końcu podać skrót e, nazwiska badacza, który tą nazwę nadał i odkrył tą roślinę. Tak? Dlatego często widzimy na przykład Heliantus annus i na końcu jest napisane L czytaj Linneusz. E, więc oczywiście taka osoba ma bardzo duże znaczenie. Zresztą dzisiaj może trudniej znaleźć nowe gatunki, ale na pewno e, hodowcy tworzą nowe odmiany. No tak? I też ta nazwa odmiany jest oczywiście nadawana, pierwsze prawo tej nadania tej nazwy ma hodowca, czyli osoba, która stworzyła daną odmianę. No a te nazwy są naprawdę różne, tak jak różne są rośliny. Bywają całkiem zwyczajne jak konwalia, nagietek, ale i bardziej egzotycznie brzmiące jak nemezja i glicynia. Są też takie nazwy, pani profesor, które brzmią trochę dziwnie, nomen omen, jak dziwidło olbrzymie. Zresztą chyba niedawno kwitło w Ogrodzie Botanicznym. Tak, można powiedzieć, że było to wielkie wydarzenie w Warszawie i e, naprawdę mnóstwo ludzi jechało obejrzeć kwitnące dziwidło. E, dlaczego? No bo kwitnie bardzo rzadko. Kwitnie w naturze nawet raz na kilkanaście lat. E, dodatkowo kwitnie tylko przez kilka dni. Więc jest, jest takim no, ciekawym zjawiskiem. Dodatkowym elementem jest to, że jak sama nazwa olbrzymie mówi, jest to olbrzymie. po prostu olbrzymie. Tak? Ten, ten kwiatostan naprawdę osiąga 2-3 metry wysokości. Dodatkową taką może wabikiem jest niezbyt atrakcyjny zapach, bo rzeczywiście w momencie tego pełnego rozkwitu ta roślina kwit pachnie taką można powiedzieć padliną, tym też przyciąga zapylaczy, więc no, wszystkie te elementy składają się na to, że tak bardzo egzo egzotyczna roślina przyciąga nas, no i już to dziwidło, prawda? Zadziwia. Zadziwia. A męczennica? Taka trochę smutna nazwa. Co to jest? Męczennica. Męczennica. No jest taka piękna roślina, delikatna. E, myślę, że nazwa nie jest zupełnie z żadnym męczeństwem e, skojarzona, e, więc czasem te nazwy e, pewnie mają też takie ludowe znaczenie. Tak? Wiele nazw właśnie e, z, e, powstało z różnych wierzeń, tak? z różnych tradycji wielo-wieloletnich. No to jeszcze mam jedną nazwę w rankingu moich ulubionych na wysokim miejscu. Zaraza krwisto-czerwona. No, mało popularna roślina i tak naprawdę już chyba nazwa nas od niej no troszeczkę, troszeczkę odstrasza. No, jest to gatunek pasożytniczy. Tak? Stąd może to słowo zaraza. zaraza. Ma nas odstraszyć. Tak? To jest gatunek, który, który pasożytuje na roślinach z rodziny motylkowatych, więc więc w Polsce bardzo rzadki, objęty ścisłą ochroną, więc myślę, że nie musimy się bać tej zarazy, ale rzeczywiście nazwa ma nas troszeczkę odstraszyć, a ten drugi epitet, tak, gatunkowy, krwisto-czerwona, oczywiście nawiązuje... Tak jak często to bywa do, do... koloru kwiatostanu. Mm -hmm. To jeszcze o psizębie powiedzmy, albo psim zębie, nie wiem jak to odmienić. Psi ząb to... Psi ząb, Dlaczego psi tak. to psi ząb? to psi, ząb? psi, ząb to psi ząb, ponieważ ta nazwa akurat nawiązuje do... Cebuli. Jest to roślina, jest to geofit, który pod ziemią ma specjalny spichrzowy organ i ten kształt tego organu rzeczywiście podobny jest do psiego zęba. Stąd właśnie to określenie psi ząb. Zresztą jakby tłumaczyć dęskanis z łaciny. No to jest dokładnie to. To, to jest dokładnie to. Mhm. To jest właśnie ten psi ząb. Pani profesor, na Koniec naszej rozmowy zostawiłam y, też mój ulubiony y, kwiat, na, kwiat, nie wiem, no, roślinę. Nazwa jest bardzo dobra do ćwiczenia artykulacji. Podejść żon księżycowy. Tak, niektóre nazwy nie są łatwe do wymówienia. E, no jest to roślina... E, tak naprawdę, która no, z dawnych wierzeń pochodzi ta, to polskie określenie tej nazwy. No, pot, czyli gdzieś się chowamy, tak? Jest to roślina, którą trudno jest, niepozorna, łatwa do przeoczenia, tak? Więc taka gdzieś po prostu schowana. Natomiast ten księżycowy nie jest w ogóle związany, nie wiem, z kwitnieniem w czasie księżyca, nie, w ogóle nie, nie w tą stronę bardziej z kształtem e, liści zarodnionośnych, więc czasem po prostu jakieś elementy rośliny, kształt rośliny sugeruje nam, jak ona e, sugeruje nam po prostu tą nazwę. Niezwykle bogaty jest kwiat roślin, świat roślin kwiatów i niezwykle bogate są te nazwy i mnóstwo ich jest różnych, jak państwo słyszeli. Myśmy ledwie o kilku zdążyły powiedzieć. Na koniec zupełnie już pani profesor, pani ulubiony kwiat wiosenny? Oj, to jest trudne pytanie. Ucząc o roślinach, kocham je wszystkie, ale chyba jakbym miała wymienić jeden, to był to chyba by Narcyz. Narcyz. A tak. jak po łacinie się mówi na Po prostu. Narcizus to jest ten często popularnie nazywany żonkilem, który tutaj, to jest taka nazwa właśnie, e, można powiedzieć, przez wszystkich nas znana i tak bardzo przyjęta w naszej kulturze, że rzadko kiedy na żółte na żółte narcyzy mówimy żonkile. A na te A, białe kwiatki, jak powinniśmy też mówić, narcyzy. na które mówimy narcyzy. Narcyzy, też. bo tak naprawdę i jedne żonkile. i drugie to są narcyzy. Tak Tak naprawdę nie każdy e, narcyz to żonkil, ale każdy żonkil to, to narcyz. narcyz. Bardzo dziękuję. Profesor Julita Rabiza-Świder z warszawskiej SGGW była moimi Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pięknej wiosny. Jedynka. To jest radio.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 Jestem się.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 wątpliwości się z lekarzem lub farmaceutą? Kiedy stres zagłusza twój spokój. Valerin Ultramax, nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultramax to aż 600 mg wyciągu skorzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultramax siła spokoju. Aflofarm. Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg wyciągu wodno-alkoholowego z kozłka lekarskiego. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Reklama. Autopromocja.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 14. Zapraszają? Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka to jest radio. Autopromocja. Informacje sportowe w studiu Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Dzień dobry. No i w, oczywiście polski sport, ale nie tylko sport. Ostatnie dni, ostatnie godziny żyje sprawą związaną z kryptowalutami, z, ze współpracą m.in. Polskiego Komitetu Olimpijskiego z Zonda Krypto, firmą, która... Zajmuje się, prowadzi giełdę kryptowalut. Czekamy na rozwój sytuacji. Sprawa jest na pewno poważna nie tylko dla naszych olimpijczyków, którzy czekają między innymi na, na wypłatę nagród za to, co osiągnęli na zimowych igrzyskach w Mediolanie i w Kortinie, ale oczywiście wizerunkowo dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego to duża porażka, ale teraz o sporcie w tej postaci, którą najbardziej yy, cenimy jako kibice, rywalizacja, emocje no i najlepiej jak nasi walczą o medale i dziś o brązowy krążek w tiranie na Mistrzostwach Europy w zapasach po walczy pochodzący z Czeczeni, ale już od kilku lat reprezentujący Polskę Maribek Salimow na co dzień trenuje w stoku w stylu klasycznym. Wczoraj w stolicy Albanii w wadze do 63 kg wygrał dwie walki i dziś o brązowy medal stoczy walkę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 medalowa sesja rozpocznie się o 18. Wcześniej walki eliminacyjne, także z udziałem polskich klasyków, a za oceanem trwają już play-offy. Między innymi w koszykarskiej lidze NBA. New York Knicks przegrali u siebie z Atlanta Hawks 106 do 107 w drugim meczu pierwszej rundy. W drużynie gospodarzy zabrakło reprezentanta Polski Jeremiego Sochana. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 1 do 1. Cleveland Cavaliers pokonali Toronto Raptors i prowadzą 2 do 0, a Denver Nuggets przegrali z Minnesota Timberwolves. W tej parze jest remis 1 do 1. No a ponownie o sporcie w audycji w samo południe. Cztery pory roku. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me. I say, Martin, maybe one day you'll find true love. And I say, maybe there must be a solution to the one thing, the one thing. Program pierwszy Polskiego Radia, cztery pory roku za 22 minuty, godzina 11, a w studiu mamy gościa, kolejnego gościa, Grzegorz Kalinowski, autor podcastu Odrodzona Nieznana, ale nie tylko, ponieważ autor podcastu o historii Polskiego Radia także. Ten podcast miał premierę wczoraj. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią. Radio Jakiego Nie Znacie, taki on nosi tytuł. Y Wczoraj, tak jak mówiłam, miał premierę odcinek pierwszy, kolejny odcinek już dzisiaj. I tak się zastanawiam, panie Grzegorzu, jak wielu rzeczy nie wiemy jeszcze o radiu. Jest ich sporo? To jest pełen tytuł. Powinien brzmieć radio, jakiego państwo nie znają i jakiego my również nie znamy. Razem ze współautorami, czyli doktorem Marcinem Hermanowskim i Maćkiem Waleckim, dowiadywaliśmy się różnych nowych rzeczy. I pewne, jakbyśmy siedzieli nad tym podcastem jeszcze dłużej, to ten tom, ta książka, kolejne jakby karty rosłyby, pęczniały, to jest zabawa w nieskończoność. To jest, ja to nazywam researchem rozszerzonym. Mhm. Wpada się w taką pułapkę i ona nie ma końca. Gdzieś trzeba się zatrzymać, ale to jest naprawdę... Bardzo, bardzo ciężkie, prawie niemożliwe. To jest fascynujące, podobnie jak właśnie przeglądanie, przesłuchiwanie archiwaliów. Ja też mam coś takiego, że kiedy szukam jakiejś konkretnej rzeczy, to trafiam na kolejne i tak jak pan mówi, trudno się zatrzymać. Bo Człowiek to, po to nie. Wciąga, tak jest. A czy w czasie przygotowywania tego najnowszego podcastu trafił pan na jakąś taką perłę, na jakieś takie nagranie, dźwięk, o którym pan no nie tylko nie miał pojęcia, że jest, ale który pana zaskoczył. Takiego zaskoczenia nie było. Raczej cały czas w trójce autorów rozmawialiśmy o pogrzebie marszałka Józefa Piłsudskiego. To był rok 1939-1935. Radio działało od lat dziewięciu. I z pomieszczenia przy ulicy Kredytowej, gdzie wszystko było praktycznie na żywo, zamknięte przez pierwsze transmisje dotarło do momentu, w którym była kilkunastogodzinna transmisja. Było kilkadziesiąt mikrofonów, wozów transmisyjnych, łącz telefonicznych kilkunastu sprawozdawców. Logistycznie była to nieprawdopodobna eskapada radiowa. To było coś... Dzisiaj mamy wszystko ułatwione. Możemy się nawet połączyć za pomocą komórki, podpinając do tego mikrofon, jakiś mały sprzęt nadawczy. Wtedy to były ogromne komplikacje. Trzeba było się wpinać w studzienki telefoniczne. Trzeba było rozstawiać... Dzisiaj wszystko załatwia się dronem, prawda? I na wojnie, i w telewizji, i w radiu. E, dron jest dobry na wszystko, czy połączenie bezprzewodowe jest dobre na wszystko? Wtedy wszędzie musiały być kable, wszędzie musiały być mikrofony, które stały, były tak e, rozstawione na trasie całego pogrzebu, przemarszu konduktu, potem uroczystości pogrzebowych na Wawelu, żeby, widzowie, żeby słuchacze byli jak widzowie, żeby po prostu mieli ten obraz przed oczami komentowany przez prawozdawców i, i słyszeli odgłosy tłumu, muzykę. Dzisiaj naprawdę, jeżeli ktoś pracuje w mediach i, i zastanowi się, jak to zrobić, tak analogowo, bez łącza bezprzewodowego, bez y, telefonów komórkowych. Niesamowicie. Duże wyzwanie to było przed laty, ale jednak sprostało i y, temu wyzwaniu Polskie Radio i towarzyszyło właściwie wszystkim takim najważniejszym, największym wydarzeniom, które się odbywały w Polsce, prawda? Tak, wydarzenia polityczne, wydarzenia sportowe. Kiedyś trzeba sobie zdać z tego sprawę, nawet jeżeli były już telewizory, trochę takie ułomne, bo nieduże, czarno-białe, potem kolorowe, które bardzo często płatały różne dziwne figle, to jednak spora część społeczeństwa pracowała na drugą, trzecią nocną zmianę. I wtedy przy jakichś wielkich wydarzeniach to była jedyna szansa na to, aby to wszystko śledzić. Me mecze piłkarskie były słuchane, tak jak teraz coś jest w podróży, nie ma dostępu do telewizji, choćby w komórce to słucha. Sprawozdania z jakiejś ważnej sportowej imprezy. Wtedy dla części Polaków po prostu był to mus. Inaczej nie można było być przy tym wydarzeniu. Radio, którego Państwo nie znają dziś, odcinek numer dwa, gdzie można go posłuchać? Na stronach Polskiego Radia są specjalne zakładki podcastowe. Wujek Google na pewno pomoże znaleźć. A jutro zapraszamy na... No, to będzie dość e, skomplikowany mu, m, odcinek, jak opowiedzieć o muzyce w radiu bez muzyki. O, to rzeczywiście wyzwanie. Grzegorz Kalinowski, bardzo dziękuję. Zapraszamy Państwa do słuchania. Dziękuję. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. Ralf Kamiński. Jedynko kolejnych stu lat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 But you don't live there anymore. It's years since you've been. 7 Miej w sercu i Nie daj się Nadzieje miej w sercu Lepiej żyj, szeroko żyj, góra dół, żeby się coś zadziało, a gdy bywa źle, wtedy krzyknij śmiało, nie dam się, wtedy krzyknij śmiało, nie daj się. Pan Jan na facebookowym profilu napisał, dzień dobry jedynko, co do roślin wiosennych u mnie zakwitła Fritilaria imperialis. Przepięknie zakwitła panie Janie, ma takie kwiaty trochę jak parasole, nawet nie miałam pojęcia, że taka roślina istnieje. W w kolejnej godzinie naszego spotkania będzie o czymś, o czym pisze Pan Tadeusz, że bary mleczne kiedyś i nie tylko mleczne były bardzo popularne. Dla wielu były jedynym źródłem całodziennego wyżywienia. I Pan Tadeusz przytacza takie kursujące wtedy powiedzenie: przez mleczne bary macie takie bary. No właśnie, o fenomenie barów mlecznych porozmawiamy po godzinie 11 w czterech porach roku. Zapraszam.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 przed mikrofonem Jakub Domaracki zapraszam. Na ekspresowej ósemce w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Warszawa-Zachód a Konotopa zderzyły się dwa samochody osobowe. Na drugim kilometrze zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pozostałymi pasami, ale jest utrudniony, bo już od Bemowa zaczyna się tam spory korek. Trasa ekspresowa S61 pomiędzy węzłami dokładnie Śniadowo a Łomża- po południe Jest zablokowana w kierunku Suwałk. To wszystko w związku z wczorajszym e, zdarzeniem z udziałem dwóch samochodów ciężarowych na kilometrze 28. Doszło tam do pożaru właśnie dwóch ciężarówek i ruch nadal kierowany jest na objazdy na węźle Śniadowo na trasę wojewódzką numer 677. A czwórka w dolnośląskiem, w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic nadal jest zakorkowana w kierunku Drezna. Ten korek jest nieco mniejszy niż w godzinach porannych, ale cały czas się utrzymuje. Zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Gdańsk Lipce w kierunku Elbląga. Podobnie na drodze krajowej nr 91 w rejonie Rusocina i Pruszcza Gdańskiego.